znalezione w dźwiękach. Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwsze spotkanie poświęcone wyjątkowemu pianiście, które od kilku dekad zajmuje miejsce szczególne w światowym życiu muzycznym. To Pierre Laurent Ema. Jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów, mistrz fortepianu, który łączy intelektualną przenikliwość z wyobraźnią brzmieniową, a repertuar klasyczny i współczesny interpretuje z równą swobodą, precyzją i artystyczną odwagą. Wywodzi się z francuskiej szkoły pianistycznej. Urodził się w Lyonie w 1957 roku. Kształcił się w konserwatorium paryskim u Yvonne Loriot, legendarnej pianistki, pierwszej wykonawczyni wielu dzieł swojego męża, Oliviera Messiana, z którym Pierre Laurent Emach przez lata pozostawał w bliskim kontakcie artystycznym. Doskonalił swoje umiejętności również w Londynie u Marie Curcio. Bardzo wcześnie wszedł więc w krąg muzyków, dla których fortepian był nie tylko instrumentem wirtuozowskim, ale także narzędziem myślenia o barwie, strukturze i czasie. Mesjanowi został przedstawiony już jako dwunastolatek, a później intensywnie pracował z francuskim kompozytorem nad jego muzyką. W 1973 roku otrzymał nagrodę Paryskiego Konserwatorium i w tym samym czasie zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Oliviera Messiana. W 1977 na zaproszenie Piera Bouleza został jednym z członków Ensemble Intercontemporain. I to właśnie tam kształtowała się artystyczna osobowość Piera Laurent Emarda który od lat pozostaje jednym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki XX i XXI wieku. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmują Messiaen, Rigetti, Boulez, Stockhausen, ale także inni twórcy, u których nowoczesność łączy się z wyrafinowaniem brzmienia i architektoniczną precyzją. Nie jest to jednak pianista zamknięty wyłącznie na współczesny repertuar. Pierre Laurent z równym zaangażowaniem sięga po Bacha, Mozarta, Beethovena, Schumana, Debussy'ego czy Ravella, szukając w dziełach tych kompozytorów nie efektu, lecz sensu, klarowności formy, logiki, narracji i prawdy brzmienia. I zgodnie z zainteresowaniami artysty nasze spotkanie wypełnią bardzo różne kompozycje, ale obok interpretacji Piera Laurent Lemarda towarzyszyć nam będą... Jego własne wypowiedzi o muzyce, o tradycji i odpowiedzialności wykonawcy wobec dzieła muzycznego. A zaczniemy od Ravella, w którego muzyce francuski pianista słyszy nie tylko kunszt, ale też człowieka ukrytego za maską doskonałości. To były do gry wodne w interpretacji Piera Lorraine Marda z 2011 roku. Wczesne dzieło Morisa Ravela z 1901 roku, utwór, w którym fortepian zmienia się w instrument migotliwego światła ruchu i wodnej materii. Pierre Laurent Emart należy do tych pianistów, którzy do muzyki Ravela powracają regularnie i konsekwentnie. Muzyka francuskiego kompozytora zajmuje bardzo ważne miejsce w jego repertuarze i dyskografii od Miroir po oba koncerty fortepianowe Ravela. W interpretacjach Emarda słychać niezwykłą przejrzystość faktury, precyzję rytmu, wyrafinowaną kulturę brzmienia. To Ravel bardziej wewnętrzny niż salonowy, bardziej przenikliwy niż efektowny. Takiego właśnie Ravela można odnaleźć również na nagraniu z koncertami fortepianowymi. Pier'a Laurent Emarda zarejestrowanymi z The Cleveland Orchestra pod dyrekcją Pier'a Buleza. O tej płycie i o wspólnej pracy opowie teraz sam Pierre Laurent Aimard. To rzeczywiście spełnienie marzeń, nagrać kompozycję Ravela z orkiestrą kliblencką i Pierre Mbouleza. Trudno wyobrazić sobie lepszych muzycznych partnerów. A do tego z zespołem tej klasy, znakomitej sali koncertowej, Wszystkie elementy złożyły się więc na kilka dni niezwykle intensywnej pracy w 2010 roku w Severance Hall w Cleveland. Pracowaliśmy w pełnym skupieniu. W przypadku Maurice'a Ravela chyba nie ma innej <laughs> drogi. To kompozytor niesłychanie staranny w swoim rzemiośle. Artysta, który z niezwykłą precyzją kontroluje świat swojej wyobraźni. Sposób wyrażania namiętności i ujmowania idei w ramy cudownej, baśniowej fantazji. Nawet tam, gdzie muzyka śpiewa, bawi się i gra z demonami czy sprawia wrażenie swobodnej improwizacji, zawsze potrzebna jest głęboka praca u podstaw, aby naprawdę wydobyć jej sens, strukturę i ukryte napięcia. Rawel bywa postrzegany jako mistrz elegancji, wdzięku i doskonałej formy. Pan mówi jednak o sprzecznościach i ukrytej namiętności. Ravel sam w sobie jest pełen sprzeczności i właśnie dlatego, jest tak niezwykły. Dlatego powiedziałem, że kontroluje swoją wyobraźnię, nawet kiedy jest całkowicie namiętny. Ma się wrażenie, że jego uczucia nie są tłumione, lecz do końca opanowane. I to stanowi o wyjątkowości jego muzyki. Przy tym nagraniu towarzyszył panu Pierre Boulez. Czy można powiedzieć, że był jednym z największych interpretatorów Adela w XX wieku? Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Gdy mamy do czynienia z najwyższymi górami, nie mierzy się ich już dokładnie, są po prostu szczytami ale w XX wieku byli artyści, którzy świecili jak latarnie morskie. Pierre to był z pewnością jedną z takich ważnych postaci. To ciekawe, bo Pierre Boulez wykonywał na znakomicie. Kochał go w pewnych okresach twórczości, ale nie bez zastrzeżeń wobec niektórych aspektów jego twórczości. To człowiek bardzo wierny swoim podstawowym przekonaniom. Rozmawialiśmy o tym, Także przy okazji tego nagrania koncertów fortepianowych Ravela, ale najbardziej niezwykłe jest to, że nawet gdy patrzył krytycznie jako człowiek jasnego osądu, potrafił z pełnym oddaniem zaangażować się w obronę dzieła. Refleksja nie osłabiała w nim interpretatorów. A jakiego Ravela bóle kochał najbardziej? Mogę zaświadczyć, że głęboko kochał Ravela tego najbardziej wyrafinowanego harmonicznie, tego najbardziej nieuchwytnego poetycko. Ravela, na przykład Chanson Madagas czy Gaspard de la Nuit, czyli cenił tego Ravela późniejszego. Myślę, że wobec tego nie miał tych zastrzeżeń, które miewał wobec innych kart jego twórczości. Ja cenię tę bardziej mroczną twórczość Ravela, Gaspard de la Nuit, koncert na lewą rękę. Obcuję z muzyką Ravela od młodości, od wieku niemal chłopięcego. Ale rzeczywiście, kiedy ma do przekazania rzeczy głębokie, czasem niebezpieczne, jest niezrównany, wtedy staje się jeszcze wybitniejszy niż zwykle. Choćby Skarbo, finałowa część cyklu Gaspard de la Nuit, albo właśnie koncert fortepianowy na lewą rękę Dedur. Dla mnie Maurice Ravel jest istotą głęboko rozpaczliwą i wolę tego ukrytego człowieka rozpaczy niż Dandysa, który tak znakomicie potrafił swoje prawdziwe oblicze maskować. Do tego świata można zaliczyć również Oiseau Trist. Niezwykłe miroir z 1905 roku jest bogactwo stylów, a w przypadku Oiseau Trist twórcza siła zupełnie nowego świata brzmi. Smutne ptaki są bardzo stylizowane. Ravel słyszy je, ale silnie przetwarza. Ostatni Lazo Trist. Mesja wykorzystał później niemal dosłownie w swoich wizjach Amen. Przyszło mi to do głowy, pod palcami, samo. Nie wiem, czy kompozytorzy mówią wszystko wprost. Dla mnie to pamięć dłoni, ręka pamięta pewne rzeczy, pewne układy, pewne harmonie, pewne brzmienia. Bo pamięć ma wiele złożonych obiegów. Najnowsze badania neurobiologów pokazują, jak niezwykle bogaty i skomplikowany jest jej mechanizm. I wiele uczą nas o tym, jak z tej pamięci korzystać. Pierre Laurent Hémard przy fortepianie i Oiseau Triste z cyklu Miroir Maurice'a Ravela. To fragment albumu wydanego w 2010 roku, stanowiącego niejako dopełnienie programu z oboma koncertami Ravela, zarejestrowanymi z The Cleveland Orchestra pod dyrekcją Piera Boulez'a. Smutne ptaki jako ukłon w stronę Oliviera Messiana, z którym Pierre Laurent MR był blisko związany artystycznie, należy do najwybitniejszych interpretatorów jego dzieł. Wykonywał je pod kierunkiem samego kompozytora i zarejestrował między innymi monumentalne cykle, katalog ptaków oraz 10 spojrzeń na Dzieciątko Jezus. Ale za nami ptaki Rawela, Nie te same, co u Mesjana. Jego są niemal realne, podsłuchane, zobaczone, zapisane. U Rawela są wymarzone, przefiltrowane przez wyobraźnię, istnieją przede wszystkim w świecie dźwięku, brzmienia. A to porównanie wypada brzmieniowo tak. Przed nami ptaki Mesjana, laluet lulu z cyklu Katalog Ptaków. La Loulou z katalogu ptaków Oliviera Messiana, czyli z Polny w interpretacji Piera Laurent Emarda. U Oliviera Messiana ptaki nie są metaforą, ani poetyckim wspomnieniem natury. Są konkretnymi istotami słyszanymi, obserwowanymi i zapisywanymi z niemal naukową dokładnością. Ich śpiew stał się materiałem muzycznym, rytmem, harmonią i kolorem. To zupełnie inny świat niż u Rawela, gdzie ptaki należą do sfer wyobraźni i marzeń. A jednak, jak powiedział sam Pierre Laurent między tymi dwoma kompozytorami istnieją także ukryte połączenia. Francuski pianista opowiadał o pamięci dłoni, o intuicji, która pod palcami odnajduje niespodziewane pokrewieństwa i o tym, że interpretacja rodzi się z umiejętności rozstrzygnięcia, co z tradycji zachować, a co odrzucić. Nie da się streścić w trzech słowach, czym jest interpretacja. To często kwestia alchemii. Kiedy mamy do czynienia z tradycją rubata, użycia pedału czy dynamiki przekazywaną czasem przez samego kompozytora, przez świadków epoki albo bezpośrednio przez wykonawców, trzeba się zastanowić, z czego to wynikało. Czy były to szczególne warunki akustyczne, czy instrument, a może cecha osobowości, interpretatora, szczerego, wiernego, ale mówiącego własnym głosem. Wszystko to trzeba przesiać przez sito refleksji, aby spróbować odnaleźć interpretację możliwie najbliższą prawdzie dzieła. Proponuję więc krótki fragment, który poprowadzi nas ku koncertowi na lewą rękę. To jedno z najwcześniejszych świadectw wykonawczych tego utworu. Nie twierdzę, że trzeba ją naśladować, z pewnością nie. Thank you. To było wejście pierwszej kadencji fortepianu w koncercie na lewą rękę Rafela, rok 1937, to rzecz niezwykła. Koncert Hebał w Amsterdamie pod dyrekcją Bruno Waltera przy fortepianie Sam Paul Wittgenstein, który zamówił u Rafela dzieło i był jego pierwszym wykonawcą. To już niemal muzyka współczesna, w najczystszym sensie. Jeśli pojawiają się błędne nuty, przestaje to mieć znaczenie wobec samego faktu tego świadectwa. To zresztą wiele tłumaczy w słynnej anegdocie o sporze Wittgensteina z Rawelem. Wittgenstein miał powiedzieć, Panie Ravel, wykonawcy nie są niewolnikami kompozytorów, na co Ravel odpowiedział, ależ są. Oczywiście trzeba to przyjąć z pewnym humorem, jednak gdy słyszy się tutaj, co wyprawia Wittgenstein, mm. bo naprawdę robi rzeczy przedziwne, łatwiej zrozumieć, w jakim kontekście te słowa padły. To jednak osobliwe nieporozumienie dwóch ludzi, którzy mogli się spotkać twórczo. Bo przecież wśród wszystkich kompozytorów piszących dla Wittgensteina to właśnie Ravel jako jedyny naprawdę pojął coś z wojny, amputacji, ludzkiej tragedii i próbował zawrzeć to w muzyce. Problem w tym, że spotkali się naprawdę dopiero wtedy, gdy Ravel usłyszał Wittgensteina przy fortepianie. A bywa tak, że wielcy mecenasowie ogromnie przysłużyli się historii repertuaru, którzy są najlepszymi wykonawcami. Jeśli jednak oddali muzyce tak wielką przysługę, to już naprawdę bardzo wiele. Wybaczamy więc Panu Wittgensteinowi, choć pewne rzeczy trudno mu darować. A czym ten koncert jest dla Pana? Ja sam określam go jako dzieło ciemności, grozy, wojny, okopów. Czy rzeczywiście taki jest? Tak, to niezwykły krzyk, a zarazem dramatyczne starcie fortepianu z orkiestrą. W środkowym odcinku pojawia się coś w rodzaju mechanizmu grozy, bezlitosnego sarkazu. Zdumiewa, jak w tak krótkim czasie Ravel potrafił osiągnąć taką siłę i jak przetwarza tematy. Temat pasakali, słychać na początku w kontrfagodzie, niemal zatopiony w popiele kontrabasy. Potem wraca w orkiestrze, w fortepianie, przechodzi niezwykłe przemiany. W ostatniej kadencji, kiedy fortepian Zdaje się tonąć we mgle. Mamy przecież ten sam materiał tematyczny, ale całkowicie przeobrażony. Słychać jak kompozytor, który odważa się na tak skrajne kontrasty i tak otwarcie krzyczy swoim lękiem, nie tylko pamięcią o pierwszej wojnie, lecz zapewne także przeczuciem drugiej, bo początek lat 30 był już atmosferą duszną i groźną. Potrafi zarazem utrzymać dzieło w niezwykłej jedności formy. To muzyka zwarta, bezwzględnie skuteczna, zbudowana mistrzowsko na pracy motywicznej i architektonicznej. A czy wykonawca wychodzi z tego utworu bez szwanku, czy można się po tym otrząsnąć? Ja osobiście nie potrafię. Szczerze mówiąc nie, więc może nie powinno się go grać zbyt często. Ależ gramy, bo jesteśmy w życiu trochę masochistami. To utwór, który nie pozostawia człowieka obojętnym. Jego fizyczne wymagania i ryzyko wirtuozowskie są tak wielkie, że domaga się pełnego zaangażowania. Nie da się walczyć połowicznie. Amen. Mm -hmm. Koncert Dédur na lewą rękę Morisa Ravela w nagraniu z 2010 roku. Pierre Laurent et na fortepianie orkiestra kliwlęcka pod dyrekcją Pierabuleza, który przez pewien czas oceniał Ravela dość surowo, uznając go za twórcę mniej postępowego niż na przykład Schoenberg. Wiemy przecież, jak wielką pasję darzył Schoenberga. A co na to Pierre Laurent et Trzeba go umieścić we właściwym kontekście. To opinia dawna, dziś często przesadnie eksponowana dotyczyła zresztą pewnego Ravela raczej późnego, neoklasycznego. Z pewnością nie tego modernistycznego Ravela z czasów Mirroir czy Gaspard de la Nuit. Trzeba też spojrzeć na postawę obu twórców. Schönberg ucieleśnia modernizm w najczystszej postaci, podczas gdy Ravel jest wobec historii znacznie bardziej ambiwalentny, bardziej złożony. Dla mnie Ravel to także ta wspaniała książka Zana Eschnonza. Czytałem tę biografie, również wiele innych, przygotowując się do Rawelowskiego nagrania. Starałem się zrobić to naprawdę solidnie. Zawsze przychodzi taki moment, kiedy próbuję się wchłonąć jak najwięcej informacji, a potem trzeba się od nich oddalić, by mogły ułożyć się, osadzić, aby można było oczyścić własną postawę wobec dzieła. A co pan myśli właśnie o tej powieści, o takim ujęciu Rawela przez sznozę? Powiedziałbym tak. Przychodzi chwila, na kiedy wykonawca, jak już mówiłem, musi dokonać pewnego odsięgu. Dla mnie najważniejsze jest zawsze powrócić do czegoś w rodzaju możliwie najczystszego źródła, tak, aby samemu móc odsunąć warstwy, które przez lata zostały nagromadzone przez innych, ale zupełnie bez dyplomacji, co właściwie w tej powieści Panu przeszkadzało. Wie Pan, jestem interpretatorem, więc interesuje mnie dotarcie do samego jądra dzieła, a nie do tego wszystkiego, co może je otaczać. Do wszystkich szat, wszystkich osłon, którymi bywa obudowywana czyjaś postać. Nie chcę mówić do ozdobnych resztek czy rekwizytów, ale właśnie do tego, co bywa nakładane wokół figury artysty. To dotyczy więc mniej samego rawela, a bardziej może sposobu pisania o nim wracając do relacji między kompozytorami a wykonawcami bo wielokrotnie podkreślał Pan, jak ważne są fizyczne, żywe spotkania interpretatorów z kompozytorami. Mówił Pan kiedyś w wywiadzie, że Bules nucił pan fragmenty, że Kurtak niemal boleśnie odgrywał gestami to, czego oczekiwał. Miał Pan też szczególną więź Ligeti, którego twórczość fortepianową nagrał Pan właściwie w całości. Jak wyglądała ta współpraca i czy zdarzały się między Panami nieporozumienia? Bo Ligeti nawet, jeśli przeliście przyjaciółni słyną z, z wielkich wymagań i nikomu nie chągowa. Ex exige, même si vous étiez ami, ne vous ménagez pas. Je trouve ça formidable. Uważam to za coś wspaniałego. Kiedy twórca stawia wymagania bardzo wysoko, a zbyt rzadko czyni to dziś nasze życie muzyczne i zbyt rzadko nasz świat w ogóle. To właśnie mnie interesuje najbardziej. To wielkie wymagania są dla mnie ważne. Wielcy twórcy budują gdzieś szczyty, a my jesteśmy tylko skromnymi zdobywcami próbującymi zbliżyć się do tych wysokości. Chcemy dosięgnąć choć części tych szczytów. Oni, Wskazują nam kierunek, właśnie to mnie pociąga, e, ta so bezkompromisowość. <todgłos> Jakie wskazówki dawał panu Igetti przy nagraniach? Co potwierdzał, co korygował? Rozmaite. Proszę sobie wyobrazić, nagrywając płytę z etiudami, pracowaliśmy wspólnie przez pięć lat na wielu płaszczyznach. To mogła być inspiracja, technika, sugestia, nowe wyzwanie. Naprawdę wszystko. Wszystko, co mogło pomóc lepiej zrozumieć dzieło i lepiej zbliżyć się do pewnego ideału jego wykonania. Bo to jest najważniejsze przy każdym kompozytorze, podobnie przy wykonywaniu Bacha. Weźmy choćby sztukę fugi, w której słychać coś na kształt krzyku. Tego samego krzyku, co u Ravela w jego koncercie, u Beethovena w niektórych późnych utworach. To właśnie porusza najbardziej w tych wielkich arcydziełach, które tak często nazywamy monumentami, że odsłaniają także coś głęboko ludzkiego. Die Gunsterfugge to utwór, który nie powstał z żadnej zewnętrznej okoliczności. Można powiedzieć, że został napisany dla samego siebie, dla twórcy. Dlatego właśnie skupia się w nim wszystko to, co można było wypowiedzieć, a co w gruncie rzeczy czy pozostaje niewyrażalne. I dlatego to dzieło jest tak trudne do wykonania. To nie jest tylko kwestia techniczna. Kwestia polifonii, czy realizacji na instrumencie klawiszowym, choć oczywiście i to jest trudne. Najważniejsze jest Właśnie to nasycenie, ta niezwykła gęstość i istota tej muzyki jest w niej też pewna surowość, bo nie ma tu żadnego pozoru, żadnego upiększania, żadnego makijażu. U Bacha nie ma makijażu, nie ma żadnej gry towarzyskiej, żadnego społecznego kostiumu. Jest prawda. Fragment Die Kunst der Fuge” Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piera laurent Emarda, artysty, dla którego Bach pozostaje jednym z najważniejszych kompozytorów w repertuarze. To muzyka, w której nie ma nic zbędnego, nic dekoracyjnego, nic ukrytego za efektowną formą, powierzchownością. Jest za to czysta myśl, architektoniczna precyzja i głęboko ludzka prawda. Właśnie te wartości Pierre Laurent Emart odnajduje w Bachu i przenosi na cały swój repertuar, od klasyki po muzykę najnowszą. To pianista wyjątkowy, który od kilku dekad inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy, także muzyków, nie tylko swoją grą, ale też niezwykłą kulturą myślenia o muzyce, o sztuce. Ma w sobie również rzadko spotykaną dziś skromność wobec dzieła. Mówi o sobie nie jako o gwieździe, lecz po prostu jako o interpretatorze, którego interesuje dotarcie do samego jądra muzyki. Z podobną pokorą opowiada o spotkaniach z wielkimi twórcami swoich czasów. Zaznacza, że kompozytorzy tacy jak Pierre Boulez, kurtak czy Dierdi Getti wyznaczają artystom najwyższe cele, a wykonawcy mogą jedynie próbować się do nich zbliżyć. To właśnie ta bezkompromisowość, wysokie wymagania i służba wobec muzyki wydają się najważniejszymi wartościami w jego artystycznym życiu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tak dzisiaj kończymy. To było pierwsze spotkanie z Pierem Lorą Emardem, z jego interpretacjami i refleksjami o muzyce. A za tydzień wrócimy do kolejnych etapów artystycznej drogi tego francuskiego pianisty i do następnych wspomnień i opowieści. Klaudia Baranowska, życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia. Reklama.